Tam, bo gdzie on tam, ja gadam o tym, co znam. Ta zajawka mi nie odca mam. Swoją ekipę, która mnie zawsze wspiera, teraz ma Coś do powiedzenia przez Steve Hobsena. Weźmy drogie, czy Stachy Weźmy drogie, czy weźmy, weźmy drogie, weźmy drogie, weźmy drogie, a ty nie masz malu. Poszukaj naszych nagrań na nielegalu. Legalu. projekt DOT, jeśli potrzebujesz namiaru. Nadchodzi pierwsze uderzenie. Materiał na melinie się kształtuje. Podobnie jak moi ludzie te rzeczy widzę jesteś gotów do poparcia naszego składu do poparcia jesteś gotów o! jesteś gotów do poparcia naszego składu do poparcia jesteś gotów te mnie rozluźnia a hip hop leczy nam nie wiecie aha, tu aha, zawsze aha, nas aha. Czasem, czasem lubię doprowadzić się do stonu upojenia do stonu Żona wika oddycha Przesyłka dla ciekawych co na tym terenie złychać no, Żona Wika odycha Przesyłka dla ciekawych co na tym terenie zlechać no, To jest płonący skłod, czyląskie klimaty, To jest płonący skłod, śląskie klimaty klimaty, klimaty